są informacje Polskiego Radia 24. Pożar hali produkcyjnej pod Warszawą. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Spotkanie Morawiecki Kaczyński. Nocny wpis Adama Bielana mówi o porozumieniu. Prokuratura chce zatrzymania i siłowego doprowadzenia Grzegorza Brauna. Jest wniosek do Europarlamentu. Minęła ósma Ewelina Kamińska. Zapraszam. A do gaszania pożaru ogromnej suszarni warzyw w podwarszawskich bramkach. Ogień objął 23 tysiące metrów kwadratowych zabudowań produkcyjnych w dwóch halach oraz budynek socjalno-biurowy. Strażacy opanowali już sytuację, ale wciąż przelewają pogorzylisko i rozbierają zniszczone elementy hal. Z hostelu przy zakładzie ewakuowano 19 osób. Nikt nie ucierpiał. Przekazał polskiemu radiu Damian Dolniak z PSP w powiecie warszawskim zachodnim. Uszkodowany został strażak ratownik, który uległ wypadku...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 Jest porozumienie i wspólny kierunek, napisał europoseł Adam Bielan po spotkaniu byłego premiera Mateusza Morawieckiego z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek, a że czasem iskrzy, kto się lubi, ten się czubi. Takich PiS pojawił się na portalu X. Opatrzony był zdjęciem przy wspólnym stole Kaczyńskiego, Morawieckiego i Bielana. Poseł PiS Piotr Uruski zapewniał na naszej antenie, że sytuacja jest opanowana. Nikt nie próbuje nikogo wypnąć. Dyskusja jest sprawą normalną w dużej partii, tak dużej jak PiS. O tym wszystkim decyduje prezes Jarosław Kaczyński. Odbyło się spotkanie. Jak słyszymy po tym spotkaniu, są dobre wiadomości. O rozmowach w PiS mówiło się głośniej po tym, jak były premier Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, do którego dołączyło kilkudziesięciu polityków w PiS. Jarosław Kaczyński groził tym, którzy są członkami nowej inicjatywy, że nie dostaną miejsc na listach wyborczych. Stracona szansa, tak minister w kancelari kancelarii prezydenta Marcin Przydacz skomentował brak spotkania Emmanuela Macrona z Karolem Nawrockim podczas wczorajszej wizyty w Gdańsku. Francuski prezydent spotkał się tam z premierem Donaldem Tuskiem i wziął udział w międzyrządowym szczycie z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Fakt, że nie przewidziano rozmowy z polskim prezydentem wywołał jednak kontrowersję. Uważam, że to stracona szansa, bo w sprawach międzynarodowych powinniśmy starać się mówić jednym głosem. Zarówno premier, jak i prezydent są przecież zwolennikami, czy to twardego kursu wobec Władimira Putina, czy wzmacniania polskiej obronności w ramach polityki odstraszania, a do tego na pewno współpraca z Francją mogłaby być przydatna. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk rozmawiali m.in. o obronności sytuacji geopolitycznej oraz o współpracy w zakresie energetyki, także tej jądrowej. Wrocławska prokuratura wystąpiła do przewodniczącej Parlamentu Europej Europejskiego Roberty Metzoli o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Śledczy chcą przedstawić liderowi Konfederacji Korony Polskiej zarzuty w sprawie pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej. Do zdarzenia doszło w szpitalu w Oleśnicy w ubiegłym roku. Jak przekazał rzecznik prokuratury Damian Pownuk, śledczy trzykrotnie wzywali Brauna na przesłuchanie. Polityk jednak unikał stawiennictwa. Składa wnioski o wyłączenie prokuratorów lub usprawiedliwienie obecności. Europoseł korzysta z immunitetu, dlatego zgoda Parlamentu Europejskiego jest wymagana. Politykowi ma zostać postawionych kilka zarzutów. Chodzi m.in. o bezprawne pozbawienie wolności lekarki, naruszenie jej nietykalności cielesnej poprzez popychanie i przetrzymywanie, znieważenie słowne oraz pomówienia jej o działania podważające zaufanie do zawodu lekarza. Prokuratura rejonowa w Oleśnicy umorzyła z kolei śledztwo przeciwko lekarce Gizeli Jagielskiej w sprawie przeprowadzenia aborcji. Nie dopatrzono się znamen przestępstwa. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Dziś testy uszkodzonego na Ukrainie rurociągu przyjaźń ropa może popłynąć jeszcze tego samego dnia. Takie informacje podała agencja Bloomberga. Na wznowienie transportu surowca otworzy Unii Europejskiej drogę do odblokowania bardzo potrzebnej pożyczki w wysokości 90 miliardów euro dla Kijowa, co podkreśla agencja. Ustępujący rząd Węgier zasygnalizował w niedzielę, że jest gotowy odblokować pożyczkę i wesprzeć finansowanie Kijowa już w tym tygodniu, jeśli dostawy ropy zostaną faktycznie wznowione. Pieniądze to... Kluczowe pieniądze te są kluczowe dla zdolności Ukrainy do dalszej obrony przed inwazją Rosji. Ostatni moment na powtórki i naukę. Do egzaminów dojrzałości zostały niecałe dwa tygodnie. Łódcy maturzyści podchodzą do tego z różnym nastawieniem.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 Informacje Polskiego Radia 24. Wtorek, przeważnie pogodny, tylko na południu będzie sporo chmur. Do tego miejscami może też przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy średnio od 9 do 13 stopni, nieco chłodniej nad morzem i w górach. Wiatr momentami może być porywisty.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 Dorkowy poranek w Polskim Radiu 24, Rochkowalski. Jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. O 6 minut temu minęła godzina e, ósma, już 21 dzień kwietnia 2026 roku i 111 dzień e, roku. Słońce będzie nam towarzyszyć do 19.44, a imieniny obchodzą Aleksandra, Anselm, Apoloniusz, Bartosz, Felix i Konrad. Najlepsze życzenia Państwu składamy. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Dzień dobry, panie doktorze, dołączam do życzeń do Apoloniusza, chociaż nie znam żadnej. A zaskoczył mnie pan, bo to zazwyczaj ja pierwszy mówię dzień dobry. Dzień dobry, panie senatorze. Witam bardzo serdecznie. Krzysztof Kwiatkowski, senator koalicja obywatelska jest w naszym studiu. Kto się czubi, ten się lubi podobno? Tak pisze Adam Bielan po spotkaniu z panie prezesem doktorze, Jarosławem Kaczyńskim wy, i Mateuszem wy, Morawieckim. Widział pan ten uśmiech, kiedy wchodziłem do stacji. No, Adam Bielan się wziął za godzenie. No czyż jest piękniejszy scenariusz. Przypomnę dwa fakty. E, połowa 2020.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 bierze za sklejanie czegoś, to to jest tylko dobra informacja, a jak pisze w swoim twicie, że jest porozumienie, to przyznaje Adam Bielan, jest symbolem porozumienia. Członek no to... AWS-u, później wyszedł z AWS-u do PiS-u, później uciekł z PiS-u do Polski, jest, Polska jest najważniejsza, później doprowadził do rozłamów partii Gowina, później wrócił do Pisu.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 Moim zdaniem PiS traci przede wszystkim dlatego, że przestał być wiarygodny. Po pierwsze, ta mityczna opowieść o dobrych rządach, no życie ją zweryfikowało. Ta kradzież pieniędzy, czy to w Rządowej Agencji ryzyk Strategicznych, czy w Funduszu Sprawiedliwości, to spowodowało, że do Polek, Polaków dotarło, że ten rząd był wykorzystywany do prywaty, do niezagarniania publicznych pieniędzy. Z drugiej strony powstały nowe środowiska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 miałby stanąć Mateusz Morawiecki, bo na to zgody nie będzie. Zbyt wiele z elementów, które już dzisiaj ten PiS rozsadzają. Mm -hmm. Ale do pana z pewnością także docierają takie sygnały i takie opinie, że jest jakaś chęć stworzenia nowej partii centrowej, partii biznesu, partii przedsiębiorców. Być może w ten nurt chce się wpisać Mateusz Morawiecki. Może to wcale nie jest walka o bycie premierem w 27 roku, ale na przykład w 31 albo w 35 ja nie wiem oczywiście, co planuje Mateusz Morawiecki w 31, 35 i 2045. Życzę mu oczywiście wszystkiego najlepszego, chociaż intuicja mi podpowiada, że Mateusz Morawiecki raczej powinien planować polityczną emeryturę. To kryptowaluty. Prezes PKOL Polskiego Komitetu Olimpijskiego Twierdzi, że nie ma podstaw do tego, żeby podawał się do dymisji, mimo to, że podpisywał umowy z Zonda Krypto, że Centrum Olimpijskie ma imię patrona Zonda Krypto i mimo to, że sportowcy nie mogą wypłacić swoich nagród, które otrzymali w formie tokanów emitowanych na tej giełdzie. I co dalej z tymi kryptowalutami i kryptogiełdami? Po pierwsze, panie doktorze, no byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że zachowanie Prezesa Piesiewicza mnie zaskoczyło. No przecież do tej pory wszystkie zachowania prezesa Piesiewicza były takie same, czyli liczył się wyłącznie jego prywatny interes. Jak PKO korzystał z saloników na lotniskach VIP, to nie sportowcy, tylko prezes PKO ze swoją rodziną. Prezes PKO dopilnował, żeby jego małżonka była na sutym etacie doradcy w Banku Państwowym w czasach PiSu, był kłopot pracy się nie, nie pojawiała efektów jej pracy, jak wykazał audyt w tym banku, ze świecą szukać. I dzisiaj prezes uważa, może jakieś zobowiązania z onda krypto wobec jego osobiste były zrealizowane, ale dramat nie są zrealizowane wobec polskich sportowców, z których byliśmy dumni, którzy reprezentowali nasz kraj na Olimpiadzie Zimowej. I to, że prezes PKL uważa, że nic się nie stało, że on nie ma podstaw żeby twierdzić, że umowa nie została zrealizowana w sytuacji, w której polscy sportowcy, na no polski pan czemista Damian Żurek mówi, że no chciałem te pieniądze przeznaczyć na spłatę kredytu mieszkaniowego, no nie mogę z tych pieniędzy skorzystać. To widzę, że nie zmienia e, dobrego e, humoru prezesa Piesiewicza. Mam nadzieję, że wcześniej czy później polscy sportowcy, a w zasadzie federacje sportowe dojdą do wniosku, że to jest najgorsza możliwa twarz polskiego sportu. No ale kwestia kryptogiełd pozostaje nieuregulowana. Dwa weta prezydenta do dwóch ps rządowych ustaw, chociaż w jednakowym, w jednakowym brzmieniu. I ja teraz nawet nie wiem, prawdę mówiąc, gdzie miałby powstać trzeci projekt. Czy to jest projekt, który Polska 2050 konsultuje z prezydentem, czy będzie nowy projekt rządowy? Panie doktorze, a ja wiem, gdzie powinien gdzie? powstać nowy projekt. Tam, gdzie, powsta tam gdzie powstają projekty. No, on będzie, powstanie finalnie, bo tam będzie uchwalony w polskim parlamencie, w Sejmie i w Senacie. My mamy problem, bo projekt rządowy naprawdę przez ekspertów był bardzo dobrze oceniany. On absolutnie nie jest nadmiernie restrykcyjny, nie jest nadmiernie związany z jakimiś opłatami na rzecz budżetu państwa. Nawet ten przykład Zonda Krypto to pokazuje. Bo co w tym projekcie było? W tym projekcie było możliwość wydawania ostrzeżeń przez Komisję Nadzoru Finansowego. Stałoby się to już wiele tygodni temu w sprawie Zonda Krypto. Poszkodowanych może były, nie było ponad 30 tysięcy, jak się wstępnie szacuje, a strat ponad 300 milionów, a zdecydowanie mniej. W tym projekcie między innymi była możliwość, że Polski KNF w ramach współpracy, kiedy by były niepokojące sytuacje, mógł występować do regulatorów w innych państwach europejskich, w przypadku Estonia. zonda krypto do Estonii. Kłamstwem jest to, co mówili politycy PiSu, no ale przecież ten projekt nie wszedłby w życie. Wszedłby w życie, bo w zakresie tych regulacji wakacje legis było dwa tygodnie i z tych rozwiązań już moglibyśmy korzystać, gdyby ten przepis był w pierwotnym terminie uchwalony. My tego nie odpuścimy, bo my dbamy o interesy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 To jest wyjaśnienie, czy e, wydarzenia organizowane przez e, PiS jak SIPAK w Rzeszowie, na których kandydat na prezydenta Karol Nawrocki się promował. To jest wyjaśnienie tej nadzwyczajnej życzliwości pis ów w Powiedzmy stosunku do to Zonda sobie krypto. wprost. Właściciel Zonda Krypto próbował zabezpieczyć sobie tyły i kupował polityczne poparcie w różnych miejscach. I w pisie i w pko -lu. I w solidarnej Polsce w ten sposób, żeby mieć y, ochronę polityczną pewnego rodzaju i uzależnić polityków swoimi środkami, środkami, środkami finansowymi ale był tutaj godzinę temu Piotr Uruski z Prawa i Sprawiedliwości i on mówił tak, no rzeczywiście jest potrzeba uregulowania, niech rząd napisze projekt, pan prezydent dał wskazówki jak ten projekt ja powinien pamiętam, wyglądać i wszystko będzie gotowe. To sobie robi. Przepraszam, minister Bogucki w grudniu powiedział, w grudniu, minęło od tego czasu, y, piąty miesiąc y, mamy, że w ciągu dwóch tygodni Wiem, że będzie... nędzące, ale nie dotykamy kabelka. Nie że stało. w ciągu dwóch tygodni y, y, będzie projekt prezydencki? No, minęło nie e, dwa tygodnie, tylko minęło 20 tygodni od e, tego czasu. Projektu nie ma. Jeżeli e, mówimy o jakichś mitycznych, wytycznych prezydenta, sugestii czy błyskotliwych myśli, to ja ich nie znam, ale może pan prezydent je w postaci tego projektu nie przekaże, bo e, bardzo moim zdaniem Polki i Polacy są też zainteresowani, jak pan prezydent chciałby zabezpieczyć? ich interesy, bo dzisiaj zadbał, żeby tego bezpieczeństwa nie było. A według pana projektu Dwukrotnie nie ma, bo nie ustawy. umie go napisać czy nie chce? Nie, no nie ma, nie da się pogodzić zabezpieczenie interesów złodzieja z zabezpieczeniem interesów ofiary. No przecież Zonda Krypto nie było patentem na to, żeby pomnażać pieniądze Polaków, tylko żeby z tych pieniędzy ich e, okreść, więc albo się pisze projekt ustawy który ma chronić bezpieczeństwo potencjalnej ofi ofiary, a w praktyce uniemożliwiać ich okradzenie, albo dba się o bezpieczeństwo złodzieja. No nie ma e, ścieżki pośrodku. Biegniemy dalej, bo czas jest nieuchronny. Paulina Henning-Kloska, czy będzie, e, będzie przyczyną rozpadu i wniosek o jej dymisję będzie przyczyną rozpadu koalicji rządzącej? Nie, ja jestem absolutnie przekonany, że wniosek zostanie odrzucony. A Słyszałem nasi... pana wczoraj w TVP Info, jak pan mówił, że postawi pan każde polityczne pieniądze, tak że nikt z Polski 2050 nie zagłosuje przeciw. Jestem o tym przekonany. Nie znam koalicji rządzącej na świecie, w której posłowie by głosowali przeciwko własnym ministrom. I, i zresztą w ogóle nie podejrzewam o taką małostkowość koleżanek i kolegów z Polski 2050, że dlatego, że rozpadli się na dwa kluby, to teraz... Ach, pokażemy naszej byłej koleżance. No, nie słyszę ironię minister, Pani Głosie. W, w żadnej. Absolutnie ja znam koleżeństwo y, z Polski 2050, przecież pracujemy od lat, absolutnie cienia z ich strony. Osobistych emocji i nie kierowania się interesem Polski nigdy nie widziałem. To na koniec, czyli Pańskim zdaniem ten wniosek przepadnie, żebyśmy to jeszcze u -u tak doprecyzowali. Jak wszystkie wnioski, e, które w tej kadencji były kierowane o odwołanie dowolnego ministra, o składzie Rady Ministrów nie decyduje opozycja, tylko decyduje premier. Zbigniew Bogucki, wspominany już w kancelarii prezydenta, poinformował wczoraj, że. Kancelaria Prezydenta prześle do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem a Sejmem w sprawie odebrania ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to jest kupowanie czasu, czy to jest grana czas przez kancelarii Prezydenta? No to jest kolejna kompromitacja ministra Boguckiego. Minister Bogucki wielokrotnie się kompromitował. W Sejmie opowiadał, że naruszono procedury wyboru z sędziów Trybunału Konstytucyjnego i później tych, których wyłoniono w naruszonej procedurze, jak mówił minister Bogucki. Część z nich, konkretnie dwójkę, od, od dwójki odebrał nie, przysięgę nie, pan prezydent. No dzisiaj mówię o jakimś sporze kompetencyjnym, ale o jakim? Konstytucja mówi, że Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ustawy mówią, że to Sejm wybiera członków Krajowej Rady Sądownictwa. No na takiej zasadzie za chwilę minister Bogucki skieruje wniosek do Trybunału Trybunału konstytucyjnego, bo pan prezydent chciałby sprzedawać bilety w Wilanowie i uważa, że kasa w Wilanowie ma spór kompetencyjny z nim osobiście i z kancelarią prezydenta. No rozumie... gdzieś są granice ja rozumiem pański argument, tylko wie pan, do czego ma to służyć. To ma być podkładka, że na wypadek, gdyby sędziowie po raz kolejny przyszli do prezydenta i powiedzieli panie prezydencie, nawet mamy wyrok sądu pracy, który nakazuje, to prezydent odpowie, to tak, ale ja czekam na rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w Panie Trybunale. Panie że zgadzam się, że to jest podkładka. Prezydent się podłożył, czas skończyć tą kompromitację i odebrać przysięgę od pozostałych czterech sędziów, jeżeli już bardzo chcę, bo dla mnie uważam, że wymóg konstytucyjny został spełniony, ale uważam, że zawsze trzeba szukać kompromisu i pan prezydent mógłby zorganizować ładną uroczystość i tak jak z przypadkiem nominacji na wyższe stopień, na pierwszy stopień oficerski oficerów ABW. Po cichu, jak już się nie chce przyznawać do błędu, to niech to nawet zrobi wzorem swojego poprzednika Andrzeja Dudy. Po nocy przymkniemy na to oko. Ważne, żeby tę idiotyczną sytuację zakończyć. Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję i też życzę Państwu miłego dnia. 24 pytania. Rozmowa polityczna.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 8.24 na zegarach. Mamy połączenie z Aleksandrem Przoniakiem, reporterem Polskiego Radia. Dzień dobry, Olku. Dzień dobry. Trwa dogaszanie pożaru hali produkcyjnej w miejscowości Bramki koło Grodziska Mazowieckiego. Tam właśnie jesteś. W tej akcji bierze udział kilkuset strażaków. Pożar wybuchł w nocy. Spłonęła hala, w której produkowane były przyprawy. Powiedz, jakie są straty i co najważniejsze, czy ktokolwiek ucierpiał? Straty są nie są jeszcze oszacowane, ale na pewno będą duże, dlatego że pożar całkowicie strawił jedną z hal produkcyjnych nazywaną Starą Halą Produkcyjną. Zakład działa tutaj od kilkudziesięciu lat i cały czas jest rozbudowywany. Nową halę udało się ochronić przed ogniem. W starej, zniszczonej hali, tak jak już powiedziałeś, znajdowała się suszarnia warzyw i przetwórnia produkująca przyprawy. Jak informują strażacy, dogaszenie ognia potrwa jeszcze kilka godzin. W czasie akcji jeden strażak został ranny. Natomiast, jak mówi młodszy kapitan,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 A jak dojeżdżałem na miejsce, z daleka było już widać unoszące się dym. Strażacy gaszą pożar od kilku godzin. Spaleniu uległo około 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Jak mówi kapitan Damian Dolniak, akcja jest skomplikowana z kilku powodów. Pożar był z tego względu trudny, że jest dość duża powierzchnia. Tych wszystkich budynków, duża powierzchnia całego pożaru, intensywny pożar, dużo materiałów łatwopalnych, suche przyprawy, więc materiał, który łatwo się pali, intensywny pożar, no i ciężki dostęp ze względu na zwartą zabudowę tutaj na terenie zakładu. W jakim stanie w tej chwili jest ta hala i w tej chwili co się dzieje? Hala produkcyjno-magazynowa została. Całkowicie spalona, spaliła się. Obecnie trwa dogaszanie, przelewanie całego pogorzeliska oraz prace rozbiórkowe. To była intensywna noc także dla miejscowego samorządu. Wszyscy pracownicy zostali objęci jego opieką. Burmistrz gminy Błonie Zenon Reszka powiedział, że pożar to ogromna strata dla lokalnej gospodarki.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 Także strażacy będą tutaj na miejscu w miejscowości Bramki pracować jeszcze co najmniej kilka godzin. No, a na razie nie wiadomo, co było przyczyną tego pożaru. Aleksander Przoniak na miejscu relacjonuje dla państwa właśnie akcję gaśniczą e, w koło Grodziska Mazowieckiego. To dokładnie miejscowość Bramki na Mazowszu. Bardzo dziękujemy, Olku. Dwie minuty pozostały do 8.30 po informacjach profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej, z którym porozmawiamy o politycznych zamieszaniach, ale przed tym Ewelina Kamińska i najświeższe newsy.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 Minęła 8.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego twierdzi, że nie ma podstaw do rozwiązania umowy z Zonda Krypto. Szef Kancelarii Premiera odpowiada, że to błąd. Radosław Piesiewicz poinformował, że umowa z giełdą kryptowalut Zonda Krypto na razie nie zostanie zerwana, bo firma wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec powiedział w TVP Info, że taka decyzja jest niezrozumiała.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 Problem ze spieniężeniem otrzymanych tokenów zgłasza część sportowców, która reprezentowała Polskę na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie. W sądach trwają tzw. prawybory do Krajowej Rady Sądownictwa. Zgromadzenie ogólne opiniują kandydatów na 15 sędziowskich miejsc w Radzie. W większości sądów głosowania odbyły się wczoraj. W Warszawskim Sądzie Okręgowym w zgromadzeniu wzięła udział 1 trzecia uprawnionych, mówi rzeczniczka sądu sędzia Anna Ptaszek. Każdy sędzia otrzymał papierową kartę do głosowania, na której w porządku alfabetycznym zostały wyszczególnione nazwiska nadesłane nam przez marszałka Sejmu i każdy z nas miał 15 głosów. Można było zaopiniować pozytywnie mniej osób. Protokoły z przebiegu głosowania trafiają do sądów apelacyjnych, które po zliczeniu wyników ze wszystkich sądów danej apelacji przekażą je do marszałka Sejmu. Prawybory powinny zakończyć się jutro. Kadencja obecnej KRS u pływa 12 maja. Nie będzie zarzutów po pośmiertelnym wypadku na poligonie pod Nidzicą. Olsztyńska prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie śmierci instruktora wojskowego w czerwcu ubiegłego roku. Zdaniem śledczych kursant prowadzący Rosomaka nie popełnił przestępstwa, ponieważ braki w technice jazdy wynikały z etapu szkolenia. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.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 Jeszczowo tylko na południu kraju, w Małopolsce i na Podchalu tam także możliwe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie niewielkie, a bez chmur będzie dzisiaj na wybrzeżu. Temperatura maksymalna to 14 stopni, tyle wskażą termometry w Zielonej Górze. Natomiast w pozostałym, na pozostałym obszarze kraju od 11 do 13 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, na Półwyspie Helskim tylko 7 stopni i na Suwalszczyźnie. Oczywiście tam maksymalnie 9. 10 stopni. Ostatnia część poranka przed nami, 8.33, a więc pół godziny z ekspertami. Komentarz. Profesor Andrzej Zybała, politolog, szkoła główna handlowa. Czołem, panie profesorze. E, witam serdecznie. O poranku. Dzień dobry. Rzeczywiście jest tak, że kto się lubi, ten się czubi. Nawiązuje tutaj do wpisu Adama Bielana ze zdjęciem ze spotkania prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. No, mają powody, żeby się lubić. Ich ścieżka polityczna absolutnie splata się i są współzależni od siebie, więc a czy się czubią, no to być może to jest jakiś element teatru politycznego. No w każdym razie. No na pewno e, e, tutaj e, te, te lubienie się e, ma, ma znaczenie, jakkolwiek to też jest e, no, coś pobocznego. Liczy się interes polityczny. E, a jaki, rozumiem, że panowie nie mają już wspólnego interesu politycznego? Panowie Kaczyński i Morawiecki? Mają, mają fundamentalny e, interes polityczny, partyjny w zasadzie. E, chcą przetrwać w polityce e, na szczeblu krajowym widzimy, że sondaże PiSu są bardzo słabe, poniżej 20%, być może to też jeszcze nie jest koniec spadków, więc wiele ich łączy w tym sensie. Piotr Miller mówi od rana, że udało się osiągnąć porozumienie. Piotr Miller były rzecznik rządów, bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego, że udało się osiągnąć porozumienie i że w ramach Prawa i Sprawiedliwości będzie mogło istnieć Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Oczywiście na razie mamy tylko deklarację jednej strony, ale gdyby tak było, to czy to oznacza, że prezes Kaczyński robi krok w tył, że jednak ugina się pod naporem presji ze strony, no właśnie pod naporem siły stronnictwa Morawieckiego? Absolutnie. No, prezes Kaczyński jest bardzo racjonalny, jeśli chodzi o e, kreowanie sytuacji w swojej partii. On jest irracjonalny zupełnie w sensie e, e, stosunku do państwa w, w zakresie polityki państwa, ale w zakresie polityki partyjnej on jest super racjonalny i nie, nie, nie spodziewałem się, że, że on może pójść na wojnę z, z Morawieckim, nie wiem, usuwając go ze struktur partyjnych, czy, czy, czy jeszcze tam jakoś, jakąś obstrukcję wobec niego uprawiając. no To, to raczej nie, nie, nie wchodziło w grę. E, to na pewno dla niego jest przełknięcie no, gorzkiej pigułki. E, on musi się e, jakby właśnie cofnąć, e, mu, musi e, liczyć się z realiami i, i zrobił to, co musiał zrobić. Ale rozumiem, że to nie uchroni go przed rozpadem partii w przyszłości. Czy jednak w, w pańskiej ocenie uda się im razem dotrwać na wspólnych listach do 27 roku? Nie, ja nie myślę, żeby epis rozpadł się. Raczej z, e, Przyszłość tej partii może być taka, że będzie po prostu traciła w sondażach, będzie partią na... na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 No tak, ale z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało akcję, operację pod tytułem w Czarnek i ta operacja miała osiągnąć skutek odwrotny od tego, który obserwujemy, czyli wzmocnić Prawo i Sprawiedliwość, odebrać wyborców Konfederacji, czy też no, zachęcić wyborców Prawa i Sprawiedliwości do powrotu na łono partii. No tak, ta operacja nie dała jeszcze efektów, no, nie, nie, wykluczone, że... E, że e, będzie e, przynosiła jakieś owoce w, w, w kolejnych miesiącach, ale na razie widzimy, że znaczy nie jest przesądzone, że Czarnek jest porażką, e, ale raczej patrzę na to sceptycznie. On jest w stanie integrować e, elektorat e, prawicowy, czy bardzo prawicowy e, i, i e, trzyma przypisie pisie ten, część tego elektoratu. Na, natomiast to nie jest człowiek, który jest w stanie... Zapewnić tak szeroki elektorat, żeby to dało pisowi, nie wiem, 30-35-40% w wyborach, czy wcześniej w sondażach. No to nie jest ta postać. Jestem prawdę mówiąc zdziwiony tym, że taki polityk został wysunięty. Jakkolwiek, no to już jest decyzja prezesa w sytuacji, kiedy on liczy się z tym, że nie zdobędzie większości parlamentarnej. Mhm. I niechybnie zmierza do koalicji z konfederacjami. Wtedy Czarnek jest ok. No tak, tylko że zastanawiam się, czy może jednak racji nie ma Jarosław Mateusz Morawiecki, który mówi nie odzyskamy wyborców na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, że oni już zostali zagospodarowani przez Konfederację. Nie wygramy walki na ten radykalizm. Jedyna droga to odzyskać Centrum, To centrum, które dało Prawu i Sprawiedliwości samodzielną większość w 15 roku i koalicyjne rządy, no też właściwie samodzielną większość, tak ale z koalicjantami, zresztą w 15 roku, też, w 20, w roku 19. Znaczy ja nie myślałem, nie myślałem, żeby Mateusz Morawiecki kwestionował tę strategię e, poruszania się w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 stracił wiarygodność też różnymi korupcyjnymi zarzutami, które się przecież pojawiają, pojawiają od ponad dwóch lat. I Mateusz Morawiecki niewiele, sądzę, że niewiele zdziała dla swojej partii to przenieśmy się na drugą stronę sp politycznego sporu i o sporze także porozmawiajmy. Ostre słowa padają ze strony polityków Polski 2050 o, yy, o, próbie, yy, o próbie zaszantażowania Polski 2050. Z kolei Ryszard Petru mówi, z terrorystami się nie negocjuje. Wszystko oczywiście wokół wniosku o odwołanie minister klimatu Pauliny Henning-Kloske. Polska 2050, której członki nią kiedyś Henning Kloska była. No stara się chyba coś ugrać, jak pan to interpretuje, ten, sprze ten sprzeciw wobec ministry z własnego rządu. No więc właśnie, to, to nie wygląda dobrze. E, to nie wygląda e, na to, że politycy e, są w stanie zachować e, no, taką stabilność emocjonalną i, e, i, i jednak zagrać racjonalnie, w, w sensie, że obronić tę ministrę, niezależnie od tego, czy krytycznie, czy bardzo krytycznie patrzy się na jej aktywność. No po prostu to jest sytuacja e, zagrożenia e, dla koalicji. i Tutaj w no, racjonalną strategią jest po prostu solidarność. Natomiast to, jeśli mają zarzuty do niej takie czy inne, to należałoby to e, po prostu rozstrzygać, czy też deliberować o tym w innym kontekście, nie kiedy minister jest e, pod ścianą. No ale Polska 2050 twierdzi, jeśli nie nagłaśniamy, to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz kiedyś przekonywała, że jak nie nagłaśniają swojego sprzeciwu w ramach rządu, to ten sprzeciw cichy w ramach rządu, ten niepubliczny jest ignorowany. No być może ma takie doświadczenie, to jest trudna koalicja. To jest też koalicja charakterów różnych ludzi, którzy pewnie są jakoś wzajemnie rozczarowani różnymi swoimi wzajemnymi działaniami, jak chociażby to, że ta partia właśnie rozpadła się i pewnie jest cała masa emocji i różnych resentymentów wobec siebie. Natomiast dojrzałość, to jest pytanie o dojrzałość polityczną i też jakby taką odpowiedzialność za państwo, że jednak nie, nie, nie huśta się tą łódką e, na nadmiernie e, i jednak tworzy się przed wyborcami to wrażenie merytorycznych działań, że jest koncentracja na merytorycznych kwestiach, a nie na, na, na e, popuszczaniu sobie e, właśnie resentymentom, niechęciom, emocjom i tak na, na, Natomiast e, e, to, jest, to, to jest kwestia e, rzeczywiście do, do zastanowienia czy, czy pani minister Pełczyńska ma aż tak złe doświadczenia? Ponadto no, no, trzeba się liczyć z tym, że nie, nie, nie można z, e, przeprowadzić wszystkich pomysłów, które... Nie jest to łatwe w polityce w sposób naturalny, że nie można przeprowadzić wszystkich pomysłów, które, e, które chce się przeprowadzić. Tym bardziej mając 15, 15 posłów, to to to nie jest tak, że, że to jest z natury po prostu łatwe. Tym bardziej, że oni chcą zreformować rzeczy, za które nie odpowiadają w rządzie. gdzieś biorą się za za edukację, no, kwotę no, no, za Kwotę wolną od podatku, tak, tutaj kwotę... minister Domański, przepraszam, wejdę, tylko panu panie profesorze tak, tak, tak, zdanie, tak, tak, tak. żeby uzupełnić, bo ostatnio takim sztandarowym pomysłem Polski 2050 jest podniesienie drugiego progu podatkowego do kwoty 140 tysięcy złotych rocznie. Minister Domański był o te propozycje pytany i mówił wprost, nikt z Polski 2050 do mnie z tym nie przyszedł, nie było wewnętrznych negocjacji w ramach koalicji czy w ramach rządu. limitu Limit, od którego liczy się, drugi próg podatkowy w przyszłym roku zmieniony nie będzie. No więc właśnie też mam takie odczucie, że e, pani pełczyńska łęcz e, bardzo subiektywnie m, patrzy e, na rzeczywistość polityczną nie potrafi swoich działań dobrze zobiektywizować, e, to znaczy osadzić jakby w realiach i zobaczyć co jest możliwe i w jaki sposób e, e, działać e, nie, nie, nie burząc e, ładu, który pewnie i tak jest dosyć kruchy. E, no Podejrzewam, że tutaj mamy do czynienia po prostu z cechami osobistymi tej pani dobrze było, gdyby sobie uświadomiła no, realia, w których działa i cele, które sobie stawia często są bardzo dobre, natomiast chodzi tutaj o sposób działania, ale z drugiej strony chociaż jeśli chodzi o tę kwotę wolną od podatku, no to, to, to jest beznadziejny pomysł, jesteśmy w sytuacji tak potężnych potrzeb wydatkowych w różnych dziedzinach zdrowie, obrona oczywiście. No, natomiast ona wchodzi z działaniem, która, które miałoby zubożyć e budżet w sytuacji, kiedy i tak opodatkowanie w Polsce jest niskie. No to, to jest kompletnie nie ma uzasadnienia dla jego działania. populistycznie dobrze brzmi, panie profesorze. Kompletnie, tak. Więc jest łatwe dla, łatwe dla przyswojenia do, do wyborców i łatwe do takiego spolaryzowania. My chcemy dla wyborców lepiej, a żły rząd Donalda Tuska i zły minister finansów to, to blokuje. Na koniec, panie profesorze, bo chciałem pana poprosić o komentarz. Nie, nie wiem, czy obserwował pan wczorajszą wizytę prezydenta Emmanuela Macrona w Polsce. Oczywiście sama wizyta wizyta bardzo w dużej mierze kurtuazyjna, także rozmowy o, o, o wsparciu, czy też o parasolu atomowym, nuklearnym, ale chciałem pana zapytać o ten kontekst taki czysto polityczny, to znaczy o oburzenie ze strony kancelarii prezydenta, że nie doszło do spotkania prezydentów Emmanuela Macrona z prezydentem Karolem Nawrockim. Rząd tłumaczył to w ten sposób, że po pierwsze to rząd prowadzi politykę zagraniczną, a po drugie specyfika francuskiego ustroju jest taka, że de facto to prezydent rządzi yy, rządem. Jakie jest pańskie stanowisko w tej sprawie? Czy nie zabrakło tego spotkania z prezydentem Nawrockim? Ja myślę, że dla pewnego ładu w polskiej polityce, którego bardzo potrzebujemy, takie spotkanie byłoby wskazane. E, no, obie strony mają jakieś argumenty na rzecz tego, co zrobiły, czy czego nie zrobiły. Natomiast no, właśnie to, to, to poczucie odpowiedzialności za, za, ład, za poczucie ładu, które my powinniśmy mieć jako wyborcy, jako obywatele. Dla, dla tego poczucia ładu tu prezydent powinien być jakoś zaspokojony. Być może on się zachowywał w sposób, nie wiem, jakoś prowokacyjny, czy niewłaściwy, nieadekwatny do tej sytuacji i ostatecznie zrobiono tak, jak zrobiono, czyli bez jego udziału. No, tego nie wiemy. Nie wiemy, jakie są szczegóły. Mhm. Natomiast ja, ja, ja myślę, że to była ważna decyzja, znaczy ważna wizyta w tym sensie, że rząd to, to jest jakby zmaterializowanie tej koncepcji politycznej czy geopolitycznej rządu, żeby zorientować się silnie na, na Europę w sensie polityki bezpieczeństwa i ta wizyta właśnie to dokumentuje i jest takim krokiem w, tym, w takim głębszym osadzeniu Polski w, w Europie, wśród sojuszników europejskich. Nie wiem, być może tutaj prezydent Nawrocki no, byłby jakąś tam, no, nie, nie, nie, do, nie do końca by się to synchronizowało z nastawieniem politycznym czy geopolitycznym prezydenta Nawrockiego, który wiadomo reprezentuje taką no, skrajną proamerykańską opcję w polityce bezpieczeństwa. Profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. Panie profesorze, dziękujemy za pańską ocenę i analizę. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Doktor Przemysław Damski, z nami ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy za 24 godziny, już mniej niż za 24 godziny, czeka nas wznowienie operacji wojskowych w, na Bliskim Wschodzie, operacji amerykańskiej w Iranie? Nie wiemy tego. Jeszcze wczoraj pojawiały się informacje, że J.D. Vance będzie przechodził amerykańskie misji negocjacyjne do Islamabadu. W związku z tym Iran... Powiedział, że też może do tego przystąpi. Także wydaje mi się, że obserwujemy pewnego rodzaju grę i przeciąganie liny pomiędzy jedną stroną, a drugą. I ciężko jest w tym momencie powiedzieć, yy, czym to się zakończy. To parafrazując Donalda Trumpa, kto ma silniejsze karty w ręku? Iran czy Stany Zjednoczone? Ech, to też jest trudne do powiedzenia, dlatego że z jednej strony Stany Zjednoczone że dysponują zdecydowanie silniejszymi środkami militarnymi. Natomiast e, Iran udowodnił, że jest w stanie dosyć skutecznie blokować cieślinę Ormuz e, i Amerykanie nie są w stanie sobie z tym poradzić. Poza tym Iran, e, to on jakby powie, że nie pojedzie do Islamabadu, w momencie, kiedy pojawiły się obawy, że nie będzie reprezentowane, że stali nie będą reprezentowane przez J.D. Vance'a. Więc jakby on ma tutaj tą możliwość rozgrywania piłeczki nieco bardziej elastycznie. No natomiast to też nie jest tak, że Amerykanie nie mają żadnych kart w ręku. Mm -hmm. A, zastanawiam się, Jakie argumenty jeszcze mogą padać? Właściwie jakie są cele ze strony amerykańskiej? No bo prezydent Donald Trump także tweetował dzisiaj, czy też pisał w platformach społecznościowych o, o tym, że Amerykanom udało się jakby z, nie, nie tyle zniszczyć, co, co unieszkodliwić zasoby wzbogaconego uranu irańskiego, ale wydobycie ich, jak rozumiem, także z, z, z z jaskiń będzie niezwykle trudne. O co tak na dobrą sprawę teraz chodzi Stanom Zjednoczonym? Czy o ciśninę Ormus, czy o wzbogacony uran? Czy znowu wracamy do tematu zmiany reżimu w Iranie? To znaczy Stany Zjednoczone podnoszą od dłuższego czasu, że, a przynajmniej sam prezydent Trump, że chodzi o możliwość rozwoju broni atomowej. I to jest ta rzecz, którą Amerykanie podkreślają bardzo silnie, dlatego że to jest ta kwestia, która w jakimś sensie sankcjonuje ich obecność i ich misję w Iranie. Jeżeli będą podkreślali kwestię cieśniny ormuz za bardzo, no to tutaj pojawią się zarzuty, że no dobra, no ale to ta blokada wystąpiła dlatego, że wy w tym momencie interweniowali razem z Izraelem, czy to wy jesteście tym problemem. I oczywiście są osoby, które mówią, że jak dojdzie do pokoju, no to spadnie cena ropy, jak dojdzie do pokoju, to zostanie blokowana ciśnina, tylko że to nie są kwestie, które jakby podlegają dyskusji, to znaczy no, no tak się dzieje, tak? jeżeli szlaki handlowe, przez które przepływają, po których poruszają się tankowce, i kontenerowce, które zawierają ropę, są bezpieczne, no to ropa tanieje, to, to, to nie jest nic dziwnego. A my Stany my spowodowały problem, jeżeli go rozwiążą, no to go w tym momencie ta ropa też stanieje. Natomiast no, oni sobie zdają sprawę z tego, że to jest jakby trudna sytuacja w tym przypadku, więc bardzo podkreślają, że chodzi o e, kwestię e, broni atomowej. Natomiast część ekspertów tu też już zauważała, że no... A Iran może w tym momencie właściwie wszystko obiecać, no ale w dłuższej perspektywie nie zagwarantuje tego, że uran nie będzie wydobywał i wzbogacał tego uranu. Tak? bo jeżeli już jakieś know-how mają, no to prawdopodobnie w dłuższej perspektywie będą wykorzystywać. Szczególnie, że powtarzam już tezę, która pada wielokrotnie, że, że ta wojna tylko udowodniła Iranowi, że bez broni nuklearnej będzie właśnie jeszcze bardziej bezbronne. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, nad kwestią ciśniny Ormus, bo mieliśmy blokadę irańską, blokadę mhm. amerykańską, blokański, blokady irańskiej. Mieliśmy mhm. wczoraj m, abortaż na na po, jednego z tankowców, amerykańskich Marines. Jaka jest obecnie sytuacja w tej cieśninie Coś tam płynie? Przepływa przez to miejsce, czy nie? Szczerze powiedzieć, znaczy nie wiem, ale kilka dni temu jeszcze, kiedy te znaczy, ogłosili odblokowanie ruchu na cieśninie Ormuz, ten ruch nie był przytłaczający. Tak? To były dosłownie jakieś pojedyncze okręty, które prze, przepływały. E, Amerykanie coś przepuścili, czegoś coś zablokowali, ale to, to nie obserwowaliśmy jakiegoś wzmożonego ruchu. Także ja bym powiedział, że tam nie było rewolucji w tym momencie i e, nawet jeżeli w tym momencie nic coś nie przepływa, to, to nie jest to drastyczna zmiana w stosunku do tego, co było e, dosłownie przedwczoraj, tak? czy, czy dwa dni temu. A tutaj sytuacja się specjalnie nie zmienia, mamy dalej pad. A panie, a panie doktorze, jak wygląda obecnie poparcie w społeczeństwie amerykańskim dla, dla tych działań wojennych i dla samego Donalda Trumpa? Znaczy, no, wygląda bardzo źle. To znaczy y, ono systematycznie spada. Donald Trump, Jeżeli rzecz biorąc każdy kolejny tydzień dla Donalda Trumpa to jest informacja, że y, ma on najgorsze notowania w historii i że wojna nie jest popierana przez społeczeństwo. Tak? On tutaj y, zaczyna grać też taką kartą, y, y, że to nie Izrael przekonał go do tego ataku, dlatego, że pojawiały się takie głosy w ruchu konserwatywnym, zwłaszcza w Maga, że to Stany Zjednoczone zostały wciągnięte do tej wojny przez Izrael. Że ogon merdał psem, mówiąc kolokwialnie. Tak, dokładnie tak. I, że, I w tym momencie groziło to temu, że ten ruch magowski zacznie gdzieś tam może nie tyle pękać, to pojawiają się tam jakby pierwsze rysy, które jeżeli dojdziemy do, do, do tego kolejne jeszcze i kolejne, no to zostanie po prostu dosyć silnie zdemobilizowany. Więc pani prezydent um, przek zaczął przekonywać w mediach, że nie, że to, była jego ważna, że to była jego decyzja, no i że to chodziło przede wszystkim o to, żeby pozbawić um, Iran możliwości wzbogacania uranu. Natomiast nie wiem, do jakiego stopnia się udało przekonać tutaj elektorat amerykański dlatego że w amerykańskiej infosferze nie jest niczym nadzwyczajnym to, to nie jest tajemnica że Marco Rubio a nie tylko prezydent JD Vance byli przeciwni tej akcji i że Marco Rubio wypowiadał się, że to głównie Izrael dążył do tego żeby przekonać Stany Zjednoczone konkretnie prezydenta do tej inwazji. Także Poparcie dla Donalda Trumpa jest topniejące. Topniejące jest dla partii republikańskiej. I, i sama wojna jest wyjątkowo niepopularna w tym momencie w kraju. To ciężko powiedzieć, że jakakolwiek wojna była w USA popularna. Natomiast no, ta jest dosyć mocno krytykowana i udział Stanów Zjednoczonych jest krytykowany w tejże wojnie. Panie doktorze, to na koniec minuta rozmowy nam pozostała, więc poproszę o krótką mm. odpowiedź. Czy, mają się, czy mamy na poważnie traktować zapowiedzi Donalda Trumpa, że po tym jak skończy w Iranie zajmie się Kubą? Mówił nawet, że jak będziemy stamtąd wracać z Bliskiego Wschodu, to zatrzymamy się na wyspie. Ja myślę, że on między innymi po to chce zakończyć sprawy w Iranie żeby zrobić coś z Kubą i żeby mógł pomóc pochwalić się sukcesem. Ale Kubą mówimy militarnie, bo rozumiem, że gospodarcza presja w postaci mhm. odcięcia wyspy od paliwa, od energii, od właściwie od bieżącej, od bieżącej wody już nastąpiła. Tak, no to zależy, czy prezydent Trump uzna, że ta interwencja militarna jest mu do czegoś potrzebna. Znaczy, jeżeli stwierdzi, że działania z Iranem nie były, nie przebiegały po jego myśle militarnie, że to nie było, to takie, nie było tego efektu wow, no to wówczas oczywiście może chcieć do przeprowadzić interwencję militarną ale na Kubę, Ale czemu ona ma służyć? Pokazać swojemu elektorowi, że, że może, że jest sprawczy. Okej, okay, ale docelowo inkorporacja Kuby? Wydaje mi się, że nie, że tu raczej będzie chodziło o zainstalowanie kogoś, kto będzie bardziej sprzyjał Kubie, ewentualnie zmuszenie tamtejszego reżimu do e posłuszeństwa. To i jak Państwo słyszą, na Bliskim Wschodzie się nie skończy. Doktor Przemysław Damski, ekspert do spraw międzynarodowych z naszego wspólnego Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję, Panie Doktorze. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Ja również państwu bardzo dziękuję za wspólny poranek w Polskim Radiu 24. Małgorzata Żochowska już za chwilę się z państwem przywita. Program wydawali. Rafał Wardzyński, Anna Pałdyna realizował Mateusz Dziekoński. Ja się nazywam Rochkowalski. Życzę państwu miłego dnia. Do usłyszenia jutro rano. Reklama.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 Zobacz, jakie to proste. Półtora procent. Bądź pożyteczny. Ogłoszenie społeczne.